To jest jakaś taka powiedzmy riposta po całonocnej dyskusji z Wojtkiem i nie byłem pierwszym i nie ostatnim, który tłumaczy Wojtkowi, że jednak mi wszystko myśleć o tym, że ten czas studiów powiedzmy, czy jakiegoś takiego aktywnego życia w stylu studenckim kiedyś w końcu minie i trzeba byś pomyśleć już jednak o przyszłości i zadbać o jakieś czy to stałe zajęcie, czy to jakieś wykształcenie, czy powiedzmy jakieś inne stabilizujące rzeczy, które bardzo później procentują w przyszłości. Na co Wojtek właśnie rano mi otwarł tego typu tekstem, nie tylko mnie mówię, bo to był szereg dyskusji przecież z rodzicami i z różnymi przyjaciółmi starszymi, powiedzmy od niego, czy bardziej doświadczonymi. Tekst tej piosenki znakomicie wyjaśnia poglądy Wojtka na sprawy stabilizacji i deklaruje takie spędzanie czasu, jak tam jest właśnie w piosence, co zresztą Wojtek konsekwentnie realizował. Wielu ludzi, takich nazwijmy to poważniejszych, a na pewno starszych od Wojtka, tłumaczyło mu, że to tak nie można żyć. Tylko, że każdy mierzy swoją miarką i ta miarka akurat za cholerę nie pasowała do Wojtka. Także ta piosenka w pewnym momencie była odpowiedzią na wszystkie próby nagięcia go w ramy. Normalnego życia, że poszalejemy sobie jako studenci, a później dyplom w kieszeń, garniturek na grzbiet, krawat pod szyję, koniec z flanelowymi koszulkami, plecaczek gdzieś się kurzy na pawlaczu i zajmujemy się już poważnie robieniem dzieci, robieniem pieniędzy, kupowaniem samochodów, kupowaniem regałów i robieniem kariery zawodowej. Także powiedzmy, wtaramy się, na pewno Wojtka nie dało wtłoczyć i dopiero w miarę upływu czasu, widząc rozwój Wojtka i jego wychodzenie na coraz szersze wody, bo coraz bardziej znany można go usłyszeć w radio, zobaczyć telewizji, zobaczyć plakaty niespodziewanie z jego nazwiskiem na mieście, to, że stał się mieszkańcem Krakowa, że zna tam wszystkich praktycznie liczących się ludzi w tym Krakowie, Dopiero wtedy sobie, patrząc retrospektywnie w serce, sprawę, jak były nieudolne czy niecelne próby nakłonienia go do jakiegoś takiego standardowego, zwyczajnego życia. Zawsze starał się być jakimś takim człowiekiem, który był od niego starszy, czy mądrzejszy, czy lepszy w jakiejś dziedzinie, powiedzmy, czy muzycznej, a przeważnie jakiejś takiej ludzkiej. I zmieniał te etapy, ludzie byli coraz to inni. Tak się zmieniał Wojtek, tak się zmieniali ci jego kierunkowi, przyjaciele, z którym przez jakiś czas, powiedzmy, bardzo ściśle był związany bardzo intensywnie. Później jak gdyby przesiadał się, przechodził w krąg następnego człowieka. To nie był na pewno rozwój typowy. To było wszystko w rytmie i, i dopasowane do rozwoju Wojtka. I jeżeli powiedzmy, któryś z jego aktualnych, tych głównych przyjaciół najbliższych przestawał być taki bardzo zgodny z jego aktualnym etapem rozwoju, to zmieniał go na innego przyjaciela jednocześnie nie tracąc kontaktu z tamtym. Na przykład Andrzeja Jędryzkowskiego, który kiedyś był dla niego alfą i omegą, wezmę na etapie kończenia szkoły średniej i moment przejścia ze Profesorem na ty, i zostanie jego przyjacielem, był dla Wojtka ogromną sprawą. Później okazało się, że jednak mimo wszystko Andrzej to jest klasa na miarę, powiedzmy, buska, a już w Krakowie inne potrzeby są. Przy czym zawsze bardzo starał się, wpadając do buska, podwiedzić Andrzeja, opowiadać mu o swoich historiach, o swoich przeżyciach, o swoich trasach, o swoich dziewczynach, o swoim życiu, mówiąc. Ogólnie nie było to jakieś takie, że powiedzmy odrzucał i niszczył to, co było do tej pory. Centrum zainteresowania się i w ten sposób ci przyjaciele budowali jak gdyby jakiś taki na Wojtka nanizany szereg różnych pierścieni. Kto był taką ostatnią postacią? Ostatniej postaci to chyba już nie było. Trudno mi sobie nadwyobrazić kogoś, kto by dorównał Wojtkowi w ostatnich kilku latach życia, że ta jego rozwoju był zupełnie już wykraczający poza jakieś takie normalne czy przyziemne sprawy. On mnie pod koniec dosłownie pół roku przed śmiercią zaskoczył bardzo kilkoma piosenkami o tematyce nazwijmy to biblijnej. W pierwszej chwili zlekceważyłem te piosenki, uważając, że jak to tak? Tutaj bukowińskie piosenki, tematyka, ten klimat, całe to powietrze, którym są przeciągnięte te piosenki, a tutaj nagle, powiedzmy, tematyka biblijna. Bo to bardzo dojrzałe, bardzo poważne. I sądzę, że gdyby Wojtek żył i może niektóre sprawy potoczyły się trochę inaczej, tam się jeszcze nakładały sprawy alkoholu, które, powiedzmy, mu bardzo przeszkadzały w takim normalnym życiu, to mógłby z niego przypomnieć jakiś inny poeta. Jeszcze pokazałby nowe oblicze. Mówił Tadeusz Gos przez pewien czas grający z Bukowiną.